znaczenie Zaznaczenie DxHaro, rozdział 12. Spotkanie z Bogiem. Zniecierpliwiony młodzieniec krążył wokół wieży z białego kamienia. Piękny wąż, którego niewprawione oko nie mogłoby dostrzec w ciemności, przypełzał do innego młodego mężczyzny na jasnych wozach. Zanim zdążył wśliznąć mu się do nogawki, uciekł po trzymaniu ciosu niewielkim kamykiem. W całej mundarii wiał silny wiatr, ale dzięki zagłębieniu pomiędzy górami wcale nie było tego czuć. Godryjowi czas dłużył się niemiłosiernie. Parę razy wszedł na kilka pierwszych schodków wieży, ale postanowił zawrócić. Wejście było cały czas otwarte. Złodziej powoli przestał dziwić się zaskakującym wydarzeniem, które przytrafiały mu się w obecności Blanka. Najzwyczajniej z wyjątkową osobą, pomyślał swoim towarzyszu. Chociaż promienie słoneczne jeszcze nie dotarły do zagłębienia, w którym stała wieża światła, raboś brutalnie obudził mieszkańca nieistniejącego już serdunu. Blank przetarł złote oczy, poprawił prawie rozlatujące się ubranie i wszedł do wieży razem z Godira. Schody zakręcały w wewnętrznej części budowli i dzięki niewielkim oknom można było bezpiecznie po niej wchodzić. Już po kilkunastu stopniach podróżnicy odczuli przepływ sił i nie wiadomo dlaczego poprawił im się humor. Bez słowa dotarli na samą górę latarni i ujrzeli uchylone drewniane wejście, za którego wydobywało się białe światło. Blank spojrzał na Godira i lekko pchnął drzwi. Młodzieńcy ujrzeli kamienny piedestal na środku pomieszczenia, na którym unosił się okrągły kamień, źródło światła. Pomimo wielkich przestrzeni, bez jakichkolwiek zasłon do tego miejsca nie docierał żaden podmuch wiatru. Na podłodze leżało wiele książek, a przy drewnianym stole gdzieś z boku siedział brodaty mężczyzna ubrany w jasną tunikę. — Oho, dawno nie miałem żadnych gości! — oznajmił. Godir przybliżył się do Blanka i szepnął do Hej, wyglądacie podobnie. Najwyraźniej rozbawiony swoją złotiską spostrzegawczością, jednak poza kolorem włosów nie było żadnych podobieństw między Blankiem a opiekunem tej wieży. Stary mężczyzna miał długą siwą brodę i niewiele włosów na głowie. Wstał z krzesła i poprawił białe szaty. Wyglądał zaiste jak protektor wieży światła. Witajcie, młodzieńcy. Nazywam się Banuret. Starzec uśmiechnął się i kłonił do chłopaków. Banurad — zapytał zdziwiony złodziej. — Tak, ale możecie mi mówić Ban. — Zresztą nazywajcie mnie jak chcecie. — Dobrze, panie Ban. Blank uśmiechnął się serdecznie. — Samo Ban wystarczy. — Pan Ban, zgodzisz się, że to brzmi głupio, prawda chłopcze? — odparł starzec. — Jeszcze chwilę temu mówił, że go, możemy go nazywać jak chcemy — pomyślał Godir. — Dobrze, Ban. Jestem Blank, a to mój przyjaciel Godir. Chłopak wskazał palcem na swego kompana, który akurat wpił wzrok w piedestał z jasnym kamieniem. Ach, tak! Miło Cię poznać, ban! odparł rabuś Robusiów. Mogę Wam zadać jedno pytanie? zapytał banu Mert, drapiąc się po brodzie i zadał je, nie czekając na przyzwolenie. W jaki sposób się do staliście? Nikt jeszcze nigdy nie wszedł do tej wieży wejściem, które jest na dole. No, przynajmniej ja tego nie pamiętam. Czyżbyście byli posłańcami gwiazdy? Młodzieńcy spojrzeli na siebie z równym wielkim zdziwieniem. Nie jesteśmy niczymi posłańcami. Przyszliśmy tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tych błyskach, które powoduje ta budowla. Zagadnął go Adrian Blank powiedziałby coś, co mogłoby zostać źle odebrane, przykład jakąś zmiankę o złodziejach. Hoho, więc przyszliście w dobre miejsce. Żadna książka nie wie o wierzy światła tyle, co ja zapewniam. Proszę siadajcie. Bonurnet pokazał młodzieńcom miejsce przy stoliku i ułożył dla nich siedziska z książek. Sam usiadł na krześle. Blank poczuł się niezwykle dziwacznie siadając na starszych książek, które uwielbiał tak bardzo, że wziął przykład z Godira, który zupełnie nic sobie nie robił z tego faktu. Stary Bonurnet przepatrzył z zainteresowaniem na srebrnowosego. Chrząknął kilka razy i rozpoczął swoje opowiadanie o tym niezwykłym miejscu. Jak już wiecie, jesteśmy w wieży światła. Jednej takiej budowli w całej Mundarii, na całym świecie. Wieża światła jest konstrukcją pozostawioną przez arcygamów, zbudowaną z pomocą boskich sił. zwierzchnik arcygamów, pierwszy król Mundari uzyskał dzięki temu wielki dar, najpotężniejszą broń przeciwko kreaturom ciemności, które nazywamy potworami. Król Mundar, by tak się u władca nazywał, miał właściwie być liderem ponownego złączenia mocarstw. Ta wie, że jest dowodem wyznaczenia go obycia przywódcą. Boski ród gamów wybrał naszą krainę na miejsce zjednoczenia ludzkich królestw i ponownego przywołania dwunastu bogów. Jednak aby to zrobić, królowie musieli złączyć wszystkie pozostawione przez dynastię przedmioty. Ten kamień, starzec wskazał na lewitujący obiekt, jest jednym z tych przedmiotów. Ludzie nazywają go kamieniem światła, ale to oczywiście nazwa dla głupców. Imię tego podażnego kamienia to diader, co znaczy niszczący demony. Godirowi zabłysnęły brązowe oczy, a Benured kontynuował. Pomyślić, że arcygamowie wcale nie byli sprawiedliwi, rozdzielając kontynenty, skoro inne królestwa musiały się borykać ze strasznymi monstrami, a mundaria była bezpieczna. Nie do końca. Inne kraje zostały obdarowane równie potężnymi rzeczami. A arcygamowie nigdy nie sądzili, że królestwa zaczną toczyć wojny o boskie przedmioty. Przeciwnie, myśleli, że ludzie jest zjednoczą siły, budują połączenia między lądami i wszyscy ewentualnie trafią do naszego kontynentu. Starzec przerwał i pogładził się po łusinie. Ale nie miałem przecież mówić o ludzkiej głupocie, prawda? Co kilkanaście dni wymawiam zakręcie, a diader odpowiada na nie, niszcząc wszystkie potwory w naszej krainie. Bo to nie jest tak, że kreatury ciemności nie mogłyby się u nas zasiedlić. Oczywiście, żeby mogły. Starzec strzasnął pięścią w stół. Zasłuchany Blank prawie spadł ze sterty książek mogłyby i byłoby im tutaj dobrze. Ta wieża, ten kamień i ja pilnujemy, żeby żaden bęcał nie wprowadził potworów do naszej mundarii. A nawet jeśli mu się uda, to światło jederu powstrzyma wszystko, co złe. Tylko patrzcie. Lekko szalony banulet podbiegł do kamienia. Der Kadiara! Krzyknął ze wszystkich starszych sił, a kamień nasiągnął magią tak bardzo, że oślepił Godira, Blanka i całą krainę. Wyżycił się siebie potężną ilość światła, wydając przy tym ogłoszający dźwięk, który usłyszeli również wszyscy mieszkańcy Mundari. O dziwo, nie było to bardziej bolesne doświadczenie niż obserwowanie go z większej odległości, więc po chwili wszystko wróciło do normy. — Wierzymy ci, Ban, wierzymy ci, tylko proszę nie rób tego więcej — rzekł politowany Godir. Latarnik wierz światło zaśmiał się. E, — wybaczcie, wybaczcie, trochę mnie poniosło. — Mam pytanie, Ban — nieśmiało stwierdził Blank. — Dlaczego właściwie tu jesteś i skąd tyle wiesz? O, bystry jesteś młodzieńczy, naprawdę bystry jesteś. Dobre pytanie. Odpowiedź jest niezwykle prosta, chłopcze. Starzec rozłożył ręce na tle boskiego kamienia i z dumą oznajmił. Ja... Ja jestem jednym z dwunastu bogów. Kolejny raz spojrzenia młodych mężczyzn zostały skierowane ku sobie, tym razem z uczuciem wielkiego niedowierzania, pomieszanego z zaskoczeniem. Przyglądał się przybyszon dumny i zaciekawiony. Oni zaś siedzieli w milczeniu, próbując dobrać odpowiednie słowa. — Wiem, ten zaszczyt wprawia każdego w ale bądźcie spokojni. Traktujcie mnie jak normalną osobę. Jestem przecież z wami na tym świecie. — Powiedział z dziwacznym uśmiechem starzec, który kazał się Bogiem. — Wielki panorecie, czy mógłbyś... czy mógłbyś powiedzieć nam, co dalej robić? Chcielibyśmy bardziej poznać świat, który stworzyłeś razem z innymi bogami. Wydusił z siebie zakłopotany blank, a Godry popatrzył na niego, nie mogąc pojąć jego naiwności. — Ach, tak, chcecie zobaczyć kawałek świata, poznać jego tajemnice i odpowiedzieć na dręczące was pytania. — To takie ludzkie, tak. Zachwycony starzec zrobił kilka kroków do krańca wieży światła. — Podejdź, no chłopcze. Wskazał zmarszczoną dłonią na wzniesienia spotykające się za horyzontem i rzekł. Za tymi górami jest pewne miasto portowe o nazwie Knilar. Kierujcie się na wschód, do zapomnianego portu Knilar. Ludzie coraz rzadziej korzystają z tego miejsca. Mało kto po przybyciu do Tatonii pragnie tam wrócić. Oczywiście statki z Tatonii cumują w diasporze, ale nikt nie przewiduje wysłania tam ludzi. A wkradnięcie się na statek to chyba nie przystoi takim rozważnym młodzieńcom jak wy. Obrócił się i spojrzał na Godira, który jakby zaskoczony jego widokiem nerwowo kiwnął głową. Czy czasem ta cała Tatonia nie ma potworów? Zapytał srebrnowłosy. Zgadza się, jest ich całe mnóstwo. Odparł Ban ze spokojem. Więc to trochę niebezpieczna podróż, prawda? Ależ skąd? Tatonia słynie z tego, że król wyznacza hojne nagrody za polowanie na potwory. Jest to drugie najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Może nawet i wam coś wpadnie do zakiewek. Słysząc to, Godir uśmiechnął się złodziejsko. Więc nie ma na co czekać krzyknął podescytowany. Statki z Knieları nie odpływają często, zgadza się? Gubie by było, gdybyśmy przegapili naszą szansę, prawda, Blank? Blank, trochę zaskoczony entuzjazmem złodzieja, ale i uradowany z nowej wyprawy, przyznał mu rację. Pomimo namawień na spędzenie nocy w wieży światła, młodzi podróżnicy opuścili ją i pospiesznie udali się na wschód. Nastała już noc. Godir wciąż poganiał młodszego Blanka i wskakiwał na kolejne półki stalne jak poparzony. Zapytany, dokąd mu tak spieszno, nie odpowiedział nic, jedynie przyspieszył kroku po skalistych ścieżkach. Kiedy młodzieńcy przedostali się na drugą stronę gór, nie widząc już białej wieży, zatrzymali się, aby przeczekać noc. Dziwi mnie, że tak szybko chcesz płynąć do tej teatonii. Właściwie dlaczego? Dziadyga powiedział, że to drugie najbezpieczniejsze miejsce na świecie, więc to nawet dobrze. — odparł Godir. — Zresztą w diasporze jesteśmy skończeni na jakiś czas po naszym wielkim wyzwoleniu, więc nie ma sensu tam teraz wracać. — Racja. Zresztą Delor zakazał ci wracać z pustymi rękami, a więc i tak nie mógłbyś wrócić. Godir popatrzył się w złote świetliki Blanka, nie mówiąc nic. Ten położył się na plecach i wyciągnął jak kot. — Jak myślisz, on naprawdę jest Bogiem zapytał zaciekawiony. Złodziejaszek wzruszył ramionami i odparł. Wątpię, żeby był bogiem. A to dlaczego? Bogie raczej się nie starzeją, prawda? Nie chodzi o to. A o co? Blank usiadł i spojrzał na swego kompana. Wiesz, wydaje mi się, że gdyby był bogiem, raczej by zauważył Godir wydobył z zapazuchy kamień, który oświetlił ich twarze, zabierając z nich noc że jego drogocenny diader zniknął. Dziękuję za wysłuchanie rozdziału dwunastego przeznaczenia Deixaru.